Nieznane utwory znanych wykonawców Muzyczne wykopaliska Nieznane połączenia muzyczne Znani, nieznani W każdą niedzielę o 18 Tylko w Radio Autopromocja Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify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 z Poznania, Polski, Europy i świata. Poniedziałki i piątki od 18.00. Etna, czyli wulkan Muzyki Świata. Etno, folk, world music. Poniedziałek, godzina 21.00. Autopromocja Radio Afera rokowo i alternatywnie Niedzielę o 19 Iż na podróż do bliskich nam krajów na audycja Alternatywne Rambory Mamy kotie, spalę Niechasz, co cię, nepa, nebá, a mi se kocie, spadzi w wodzie, po robotě. necha, nechali, to co wodzie powi, Jedním jednym to mi ani slovy powiedziesz, bez wiedzy kocie, co sti wodzie, czo cię wodzie, a wodzie, bo cię a dziewczata je jest tu i je ze mnie je kulata mi staje trudos. Je je soli dni, nám plodí, te bude ne hned na třídách. A malé kotě spalo v bodě, nehasce tě, nepán, nepali, a my jsme kotě, spání v bodě, po robotě, nechali. jest tutaj kocia ta Ze je, je kula, mi staje tu dos Kocie jest solidni Nwin nam ne Nebudem ne hned Ne naszejde z los, a malé kocie spalo w botie nepá, Ne hasz cocie Ne pan pari, a mismy kocie Stać w bocie Bo Dobry wieczór Radio Słuchaczki, dobry wieczór Radio Słuchacze, kolejne alternatywne brambory, a dokładnie alternatywne brambory, wydanie 1157. Rozpoczynamy Adam Hubert i Krzysztof Kuźmicz przed mikrofonami. Witamy serdecznie. Dzisiaj będzie troszeczkę kontynuacja tego, o czym mówiliśmy poprzednio, bo nam się kierunek spodobał południowy, kierunek afrykański w związku z zbliżającymi się zaplanowanymi na lato wydarzeniami gośćmi, którzy tutaj w naszym kraju będą z tamtych stron, bo tydzień temu wspomnieliśmy i czy przypomnieliśmy właściwie sylwetkę wokalistki Fatumaty Diawary, która wybiera się na koncert do Polski, ale nie tylko ona. Ja przyjrzałem się bliżej liście koncertowej, liście osób występujących na festiwalu African Beats Festival i zobaczyłem tam jeszcze jeden z zespół dobrze mi znany i bardzo mnie ucieszyło to że oni także wybierają się do Polski, bo to jest kolejny zespół z Mali zespół grający muzykę afrykańską, ale tutaj jak się za chwileczkę przekonacie tak, taka delikatna klamra czy cudzysłów, bo jest tam sporo roka i, i to będzie takie ciekawe, no to, to taki gatunek afrykańskiego roka, byśmy powiedzieli. Zespół nazywa się Tamikrest i mamy tutaj pewien rozdźwięk z Krzysztofem już od samego początku, bo Krzysztof tego zespołu nie zna, nie pamięta a ja twierdzę, że musieliśmy już, chociaż nasze szpargały sięgające 2020 roku, no nie ma tego zespołu na liście tego co graliśmy do roku 2020, tak? Jakbyśmy się cofali, ale ja nie znałbym tego zespołu inaczej niż przez alternatywne brambory i przez to, że szukałem muzyki kiedyś, kiedyś do, do naszej audycji Więc to musiało się tutaj e, Wydarzyć, tak przynajmniej sądzę Ale nic straconego Krzysztofie Bo możemy dzisiaj odkrywać Tą grupę od nowa. Myślę, że mogło się wydarzyć, tak jak mówisz, bo spoglądam w biografię zespołu Tamikresti i oni powstali w roku 2006. To są czasy, gdzie w alternatywnych bramborach nie prowadziliśmy jeszcze notatek w naszym magicznym dokumencie cyfrowym. Mamy je gdzieś zapisane w archiwalnych nagraniach w różnych miejscach. W jakimś rozproszeniu możemy... Tak, tak więc no nie tak łatwo doszukać, ale no... Jest, jest na to szansa, że, że, że Mogło tak być, ale ja szczerze ale po, Powiedziałem... Ale zwięzłe notatki Są od roku 2020 Co już i tak jest jak na nas Bardzo dobrym Postępem, nie wiem czy... Czy się ze mną zgodzisz, ale to jest warte Odgadzam Zgadzam się władzę. absolutnie, Chciałem tylko dodać Że ja szczerze przyznałem, że Nie pamiętam tego zespołu I no właśnie Teraz sobie będę mógł go albo Po raz pierwszy usłyszeć Poza tymi fragmentami, których odsłuchaliśmy Wspólnie przed Podczas wyboru utworów, którą Zaprezentujemy Albo jakoś jednak przypomnieć Tegoż nie wiem, no. Trochę tych zespołów już w alternatywnych bramborach zaprezentowaliśmy, a na ten parametr związany z pesel jakoś tak może potęgować jakieś takie delikatne zapominanie. Tak myślę sobie, tłumacząc się delikatnie. No tak, tak, tak, ale myślę, że najlepszym co możemy zrobić teraz to po prostu zagrać, a jeżeli chodzi o nasze wybory muzyczne odnośnie tej płyty, no właśnie, bo to jest płyta w sumie nie taka najnowsza, ostatnia płyta, do której mamy dostęp i być może jest to w ogóle ostatnia płyta tej grupy tamikrestu. ona nosi tytuł Tamo Tide" i została wypuszczona w roku 2020. Mniej więcej tak. No i dzisiaj z tego skorzystamy. Jeżeli chodzi o nasze wybory, to wybraliśmy przede wszystkim, że przede wszystkim, to, to tutaj może nie pasuje, ale plan jest taki, że dwa utwory z pazurem, które będą teraz, takie bardziej rokowe, a później dwa takie, byśmy powiedzieli, trochę jednak bardziej E, tradycyjne, afrykańskie nie wiem, kojarzące się z jakąś taką sawanną, spokojem i e, bezgranicznymi przestrzeniami afrykańskimi a przynajmniej e, mi się one tak kojarzą, zobaczymy jak będzie u Was, drodzy słuchacze no ale najpierw obiecane utwory, które bardzo mocno rokowo brzmią No i tutaj Krzysztofie zobacz, tutaj jakieś wyrafinowane, przemyślane zakończenie, bo o tym też czasami lubiliśmy dyskutować. Bardzo fajnie zatrzymana akcja tego ostatniego utworu, wyciszona, ale jestem ciekawy Twojego wrażenia, bo widzę, że chyba, że chyba dobrze jest. Nie, ja bym powiedział, że jest nawet lepiej niż dobrze Czyli praktycznie no, można powiedzieć bardzo dobrze to zakończenie Nie był to żaden popularny no, dla niektórych artystów Chyba taki wybieg w postaci wyciszenia Tylko coś tutaj pokombinowano I to od razu zapada w pamięć To jest dobre zakończenie No a całość, a pierwszy utwór, a gitarki? No właśnie, całość e, Tak mnie również pobujała Gitarka bardzo ciekawie brzmiała Widzę, że tutaj gitarzysta Przynajmniej na w ilustracjach, fotografiach Przyglądając się temu, jak występuje To ma gitarkę spod znaku Les Paul Czyli taki kształt, który wiem, że ty też bardzo lubisz I być może to właśnie wpłynęło na taką barwę Chociaż drugi gitarzysta gra na gitarze z, w modelu SG, więc y, wymieszane. Wiesz co tutaj. ja ci coś powiem? Kształt jak kształt. Już mniejsza o kształt, natomiast y, to takie brzmienie z chrypką. To jest to, co mi się bardzo tutaj podoba. Świetnie, ale nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ten sposób gry, sposób w jaki oni, nie wiem jak to powiedzieć, trącają struny. To jest takie afrykańskie i ten rytm też. Już nie mówiąc o wokalu, a jednak jest to, jest to muzyka rockowa. Taka, taka mocno inspirowana i bardzo mi się to połączenie podoba, bo to jest takie nienachalne. To, jest, to nie jest próba naśladowania czegokolwiek. To jest wykorzystanie pewnego no może nie stylu, ale no instrumentów, standardu brzmi brzmieniowego i tak dalej do, do swoich potrzeb. I, e, e, I wydaje mi się to bardzo oryginalne i bardzo ciekawe w swoim, w swoim brzmieniu. Tak, i tutaj e, warto też zauważyć, że jeśli tak już e, przysłuchujemy się tej muzyce, e, która jest nazywana przez krytyków też pustynnym blues rockiem, e, mamy w składzie e, również osoby, które, w jeden gitarzysta jest e, białoskóry, co oznacza, że jakiś taki element e, tego e, mniej afrykańskiego. I to i to jego winisz o ten, o ten kierunek, albo że może winisz to jest złe słowo, ale że jemu to zawdzięcza zespół tam i krest w takim no, razie. Właśnie nie wiem, która z gitar jest na tej płycie taka właśnie, że powiem bardziej europejska, która jest bardziej afrykańska, bo one się tak fajnie przeplatają i być może jest tak, że to zupełnie ten mój trop jest nietrafiony, a ja nie gdzieś tam odwrotnie prezentują to, co, co ostatecznie wydobywamy. Ja oglądam Krzysztofie obrazki, zobacz, z regionu Kidal, regionu, w którym ta grupa została założona i to można powiedzieć, że to, powiedzieliśmy już wcześniej, że to jest Mali, ale północny wschód. Mali, piach, pustynia, równina i, i tak, wyobrażam sobie, że tam jakby gdzieś właśnie wyjechać za miasto, rozłożyć instrumenty, to można się drzeć i grać w niebo głosy i nikomu to nie będzie przeszkadzać. Chociaż w historii tego rejonu niestety przypada to też na okres młodości muzyków. No, pojawiła się w latach 1990-1995 wojna domowa, zatem trochę takich przeżyć no, jednak dość traumatycznych, gdzie na pewno doświadczono różnego typu sytuacji, gdzie przyjaciele czy członkowie rodziny muzyków y zginęli tak, w tego typu wydarzeniach. Tego nie słychać na tych nagraniach. A może właśnie słychać, bo jest coś takiego sem sentymentalnego w tej muzyce. Zresztą mówiliśmy ostatnio przy okazji właśnie mm, wspomnienia Fatumaty e, Diawary, że ona też, no jakby nie było, jakby tego nie nazywać, ona stamtąd uciekła, tak? I swoje dorosłe życie związała raczej z Europą niż z Mali, mm, co pokazuje, że no, rzeczywiście... Nie było tam różowo i niestety zauważ, że teraz już nie pamiętam jakich artystów to dotyczyło, ale jakiś czas temu także prezentowaliśmy muzykę afrykańską, no i znowu wracają te, te smutne konotacje, wojny domowe, prześladowania, ucieczki, przemieszczanie się do Europy w poszukiwaniu lepszego albo przynajmniej, nie wiem, spokojniejszego życia. Znalazłem jeszcze jedną ciekawą, myślę, adnotację, taką będącą elementem historii, trochę muszę powiedzieć takiej tożsamości muzycznej tej grupy, którą prezentujemy, bo tak jak słyszeliście, tak jak też odnieśliśmy, to chyba słuszne wrażenie połączenie tradycyjnej muzyki afrykańskiej z zachodnim rokiem i w jednej z biografii znalazłem informację, że muzycy poprzez rozpowszechnienie się kultury MP3 Czyli tych plików z formatem stratnym muzyki, mogli w tamtych czasach odkrywać artystów z zachodu, i tutaj wymieniają takie postacie jak Jimiego Hendrixa, Buba Marleya, Pink Floyd czy Marka Noplera, i one wpłynęły na to ich doświadczenie odczuwania muzyki, no i oczywiście gdzieś tam pobrzmiewają te, te nuty zaczerpnięte z kultury MP3, ja myślę, ale myślę, widzisz. że pewnie później oni już nabyli coś w wersji... Nie jakiegoś dobrego nośnika, mm -hmm. takiego fizycznego, czy płyty kompaktowej, czy winylowej. Ale widzisz, czyli jednak ta muzyka, nazwijmy to, z zachodu się tam przedostawała. Wspomniałeś Marka Knopfler'a, no wiadomo, jakie było przesłanie jego twórczości i myślę, że to mogło być faktycznie taką mocną inspiracją też i w tym, i w tym przypadku, tak? Jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o Mali, no to patrząc na mapę na północ, Algieria i Europa, na południe Burkina Faso, tak? Czyli to jest na pograniczu dwóch absolutnie różnych światów i, no i tak, i tak to wygląda. Natomiast ja myślę, Krzysztofie, że sięgniemy jeszcze po dwa, Utwory, tak jak obiecaliśmy naszym słuchaczom, były dwa takie mocno rokowe z pazurem, a teraz będą dwa takie, nie wiem, w stronę sawanny stepu, pustyni i takie byśmy powiedzieli afrykańskie balady. When it goes Lżejsza odsłona, no może nie balladowa, ale taka nostalgiczna wybrzmiała przed chwilą na falach radiofera i muszę przyznać, że jest to intrygujące i takie, które pozostaje gdzieś w nas i rezonuje jeszcze przez następne minuty i mam nadzieję, że w Was również tak będzie. Tak, jest to taki ciepły afrykański klimat, bardzo mi się ta muzyka podoba. Ja bym jednak utrzymywał, że ten pierwszy utwór z tych z tej drugiej pary jest taką, taką afrykańską balladą, a tutaj rzeczywiście trochę się, szanowni panowie, rozbi surmanili na koniec i tam też słychać, słychać te gitary, słychać tą gitarową chrypkę, wszystko jest. Jest też rytm taki afrykański, ale Krzysztofie, co też wydaje mi się bardzo charakterystyczne, kiedy tam dochodzi do głosu, że tak powiem więcej osób, tak? czyli nie jest to tylko wokalista, ale kiedy śpiewa, y, śpiewają, no powiedzmy chórki, no to już tak naprawdę się robi, czujemy się jakbyśmy byli y, w afrykańskiej y, wiosce, gdzieś na prairie. A jest jeszcze dobra informacja taka, że my zaprezentowaliśmy wam nagrania z albumu, który jest w sprzedaży już od jakiegoś czasu, ale muzycy nie próżnują, bo wy... ale jest no właśnie, właśnie, wyprodukowali najnowszy krążek zatytułowany Asikiel. E... Który jeszcze Nie jest dostępny, bo jakoś tak ile Pamiętam w połowie maja Będzie już oficjalnie wydany Na razie w tej opcji pre-order Jest on udostępniony Oraz jeden z singli Zespół też nam zaprezentował Zresztą single za chwilkę Wam e, Pokażemy, ale no tak akustycznie Wam go zaprezentujemy A Mówię o tej zwarstwie wizualnej, bo Przyglądam się okładce tej płyty I ona e, bardzo mi się podoba w swojej prostocie i w tym, że ona wykorzystuje no mam nadzieję, że to jest naturalne ziarno fotografii E, negatywu czarno-białego. Ale czarno mówisz o tej nowej, tak, która tak, będzie tak, tak, dopiero. Nowej. Ja już też zwróciłem uwagę tak, na tą, na tą okładkę, na to zdjęcie. To jest po prostu fotografia chyba pustynnej burzy, tak, tak. trzeba by było powiedzieć. Mhm. Ale właśnie z tym takim charakterystycznym, analogowym ziarnem, nie? Jak to jest... E, e, mhm. Tak od razu mi się przypominają te czasy, gdy e, robiłem trochę zdjęć analogiem. No i właśnie było to piękne ziarenko w zależności od czułości no, obiektywu, te, obiektywu od czułości błony e, tych parametrów, to ono mogłoby być tego ziarenka więcej bądź mniej. No i od sposobu wywołania, nie? Oczywiście filmu również. Nie wiem czy się ze mną zgodzisz Krzysztof ale ci najbardziej wytrawni fotograficy tamtych czasów fotografujący analogowo notowali też przy każdym zdjęciu parametry jak to zdjęcie zostało zrobione, no bo przecież tego nie dało się później odczytać w żaden sposób, ale też notowali temperaturę mhm. i tutaj mówię o tym w kontekście Afryki i, i pustyni, że tutaj też różne ciekawe rzeczy mogły się dziać ze względu na wysokie temperatury temperatury, y, gdzie te fotografie były, y, były robione w ten sposób. Tak. I tutaj nie chodziło tylko i wyłącznie o temperaturę barwową, tylko tą temperaturę otoczenia y, fizycznego, tak. nie, która tam była. No, okładka bardzo intrygująca, bardzo stonowana, tak? W zasadzie no, ona jest monochromatyczna. Y, ale płyta, jak posłuchaliśmy na razie jednego nagrania, taka jest... A wy... przepraszam, mogę jeszcze do okładki? A możesz, do tego możesz zdjęcia? oczywiście. Bo nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale jak się ją powiększy, mamy tutaj oczywiście do dyspozycji cyfrowe wersje, tak? Tej okładki, bo nie mamy fizycznego nośnika, ale czy ty widzisz taką charakterystyczną rysę u góry, które te rysy bardzo często się na, na widzę, materiale widzę, analogowym w tej pojawiały? to jest ta rysa. Tak, tak, tak. I to czasami jakaś była taka wada samego aparatu, w sensie kamery, tak? Aparatu, który robił zdjęcia, że on po prostu tą przesuwającą się, przewijaną kliszę film materiał światłoczuły po prostu gdzieś tam zarysowywał. Albo to się działo już później w procesie postprodukcji, w procesie wywoływania zdjęcia gdzieś tam na powiększalniku. Takie rysy niestety się pojawiały jako, jako uszkodzenia. I ta też pamiętam, że ale mogła też powstać by... nie tylko z, w rezultacie jakiegoś wystającego elementu wewnątrz aparatu, ale w samej tej kasetce, w której była e, rolka. Tak. Jeśli to był taki w kasetkach, no Tak, no, bo były no wiadomo, te... że to się. Bez kaset też. Że to się przesuwa i, i, i jest narażony wtedy taki, taki film Klisza, tak? U nas chyba się mówiło klisza bardzo często. Narażona jest na, na tego rodzaju mechaniczne uszkodzenia e, nawet już poza aparatem, prawda? Mhm. W, gdzieś w, w chcesz wywołać zdjęcie, to musisz gdzieś znowu wkręcić, że tak powiem. Ale mi przypomniałeś, redaktorze, te czasy, jak się w takim no, widzisz, woreczku, w, w ciemności ten, ten negatyw wyjmowało z aparatu i trzeba było go tam do tego koreksu nawinąć. A. To były piękne czasy. Nostalgia. Tak. Zobacz, ta muzyka wpływa na nas dość nostalgicznie, nawet nie wiem, czy nie za bardzo, ale wróćmy, wróćmy do utworów, bo teraz tak, zaprezentowaliśmy cztery utwory z 2020 roku z ostatniego albumu no i teraz ta perełka y, Wisienka na torcie zapowiedź albumu, który ukaże się w roku 2026 zobacz, 6 lat y, trzeba było y, poczekać na ten album, który będzie no i jeszcze, bo to musimy dopowiedzieć chyba i zaakcentować y, African Beats Festival który będzie się odbywał y, w tym roku y, w okolicach y, Warszawy w sierpniu w sierpniu 2026 będzie gościł zespół Tami Krest i tak sobie tutaj rozmawialiśmy przed chwilą, że no, należałoby się spodziewać i liczyć. Liczyć, przepraszam, że te nowe utwory również y, na koncercie się pojawią i wybrzmią. A gdybyście nie zdążyli na ten koncert, to warto się przyjrzeć stronie internetowej grupy Tami Krest, bo... Oni zaplanowali w 2026 roku, no mogę powiedzieć, cały szereg występów w Europie. E, Holandia, Francja, Szwajcaria, Niemcy, e, no oczywiście Polska, tak? tutaj też się pojawia, no i później wyspy e, w UK, e, to już kilka koncertów będą też grać. Także można pojechać za nimi i, i doświadczyć więcej niż jednego występu. Tak, ale zdecydowanie, zdecydowanie, zdecydowanie jest nam najbliżej tutaj w okolice Warszawy. Ja się cieszę, że to będzie sierpień, bo to jakoś tak też mi aurą i pogodowo, no mam nadzieję, że nie będzie lało i padało, e, ale jest szansa na, na jakieś tam ewentualne upały i to, to się będzie wtedy wszystko zgadzać, bo nie wyobrażam sobie takiego koncertu m, zimową porą tutaj w Polsce. Ale mówisz, że raczej nie zaskoczy nas Nagła zmiana no wiesz, pogody. U nas to różnie z tą. Z, pamiętam, że faktycznie też sporo, sporo deszczu, nie? Szczególnie mm -hmm. gdzieś tam w sierpniu się.. się nie, nie pamiętam właśnie, czy to lipiec, czy sierpień był taki bardziej deszczowy zwykle, jak chodzi o wakacje. Standardowo to pamiętam, pamiętam, że przez lata sierpień był takim sierpień No i to tak. właśnie jest oh. <laughs> w Zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie. Najwyżej będą to sierpniowe, ciepłe, letnie deszcze i burze. Hmm. Tak, a ja proponuję, żebyśmy... Jednego możemy być pewni, że nawet jeśli, kurczę, będzie ta typowo polska, szara jesień w środku lata... To i tak ta muzyka afrykańska no, Będzie rozgrzewać Te lekko ser serducha Publiczności A my zniesiemy trochę tego opadu W końcu z cukru nie jesteśmy Więc na pewno się nie roztopimy Tak, Tutaj należałoby chyba Zacytować klasyka Krzysztofie I powiedzieć nie Czarnowic Ale to tak mówię Najbardziej do siebie Adak Ojanit Jeśli dobrze czytam To jest tytuł utworu z najnowszej płyty, płyty grupy Tamiklest, której możemy wyczekiwać w marcu. E, przepraszam, w kwietniu, nie, w maju, w maju, w maju, w, w, maju, w maju, ale to maju, już blisko roku, to już blisko. Bo już myślę właśnie o tym sierpniu również i wszystko mi się myli. E, posłuchajmy zatem, co obiecują albo czym kuszą nas artyści grupy Tamiklest. jedna No powiem Ci Krzysztofie całkiem szczerze, że jak tak sobie tutaj siedzę i słucham tej muzyki, a już jeszcze jak zamknę oczy, to ja bym chciał być na tym koncercie. Już nie powiem, że chciałbym być w Afryce, ale na tym koncercie na pewno, bo naprawdę brzmi to brzmi to bardzo bardzo dobrze i bardzo obiecująco. Powiem szczerze redaktorze, że to akurat... Jest nawet bardzo prawdopodobne, że uda ci się tam dotrzeć Bo myślę, że jest prostsze do wykonania Niż wejście na Mont Everest Nawet na, na rowerze Tak Więc hmm. No ja jestem chętny, ja to nawet zadeklarowałem Rowerę? antenowo Więc myślę, że e... Ale nie, nie, nic nie mówiłeś Ale o rowerze, na rowerze do tej pory No tak Tak to mi no, no, jakaś ci... opcja, choć ja się zastanawiam Bo jedziemy. bardzo lubię Skuter taki W stylu włoskim No nie, nie, nie Bo to by tak bardzo korespondowało Wiesz Z, z tym podróżowaniem Takim przez te m, Bezgraniczne obszary afrykańskie Wiesz, że jednak trzeba pokonać Jakąś drogę, jakiś wysiłek Trzeba włożyć w to, żeby tam Dotrzeć i tak dalej to jeszcze rozważę to, bo jest jakiś wysiłek, żeby uruchomić skuter zawsze. <śm> Ja wiedziałem, że się zaczną schody tutaj i oczywiście specjalnie to robię. Ale tak, na poważnie, Tamikrest, rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawa propozycja na najbliższe lato i nie tylko, bo już teraz możemy się tą muzyką cieszyć. Ale ja bym chciał nieco skręcić, bo jest tak mocno egzotycznie już w naszej audycji i myślę, że to bardzo dobrze, bo o to właśnie chodzi i takich kierunków, takich muzycznych smaków szukamy. W naszych muzycznych podróżach Ale chciałbym zaproponować Coś jeszcze innego Bo ostatnio szukam W różnych dziwnych miejscach I natrafiłem na zespół, który kompletnie Krzysztofnie mnie zaskoczył I to też chciałbym się tym Zaskoczeniem podzielić Z naszymi słuchaczami Bo zespół pochodzi Uwaga z Tel Awiwu I teraz jak ja ci to mówię To o czym ty sobie myślisz, że co to będzie Ale mieliśmy nie rozmawiać o polityce ale nie, nie, no właśnie nie, nie, nie rozmawiamy o polityce Ja się na razie pytam o twoje skojarzenia A, że jakoś bardziej w stronę m, takiej muzyki klesmerskiej byśmy powędrowali Tak, tak, tak I ja miałem dokładnie, mm, dokładnie takie, takie same przypuszczenia Tego oczekiwałem, tego się spodziewałem Natomiast okazało się, że w Tel Awiwie, w, w Izraelu Jakkolwiek yy, Funkcjonują również zespoły, uważaj Krzysztofie, punk rockowe, w pełnym tego słowa znaczeniu. Czyli punk że rockowe... jest jakaś izraelska odpowiedź na klasyków muzyki jest. punk rockowej. I myślę, że jest to muzyka, już patrząc na różnego rodzaju okładki i, i całą tą otoczkę, jest to muzyka dość przewrotna i dość taka będąca w opozycji do, jak już dotknąłeś polityki, w opozycji do, do jakby oficjalnego nurtu. I tutaj robi się ciekawie, chociaż my absolutnie chcemy pozostać w oderwaniu od jakichkolwiek tych konotacji politycznych i nie o tym jest audycja, to myślę, że do Dobry moment, żeby to podkreślić. Nas interesuje muzyka i jak powiedziałem wcześniej różne muzyczne smaki. I takim nieoczywistym, nieoczekiwanym jest zespół Tabarnak, który pochodzi właśnie z tamtego regionu. Tutaj jeszcze jedna jest rzecz, zanim zaczniemy grać y, tą muzykę, y, kwestia y, z, tą, z tym nazywnictwem, tak? bo tutaj też pewien jakby to powiedzieć, pojawia się jakiś taki dyskomfort albo y, no, ktoś mógłby być zniesmaczony, tak? bo gdybyśmy się odwołali do języka francuskiego, to y, z tego, co się orientuję, to jest dość takie soczyste przekleństwo. Natomiast y, gdybyśmy się odwołali do języka hebrajskiego, to wydaje mi się bardzo mocno, że to oznacza takie miejsce w rodzaju tawerny, ale specjalistami od języka ani jednego, ani drugiego Krzysztofy nie jesteśmy, więc chyba tyle możemy na A ten ja temat bym to mógł redaktorze powiedzieć. Nawet tak myślę połączyć, że w tej tawernie można byłoby takie soczyste przekleństwo wyemitować. No, bo ktoś by mógł. No może mógł tak, bardzo zdenerwowany, można by było wyemitować i tutaj ten wspólny mianownik e, rzeczywiście jest. I tak to zostawmy myślę, bo nam chodzi o muzykę, Krzysztofie powiedziałem, że jest pan grokowo w pełnym tego słowa znaczeniu, więc zostawmy tą ocenę naszym słuchaczom, ale miałem na myśli również to, że te utwory są takie jedno, dwu, trzy minutowe, są w tempie, są bardzo skoczne. To co, słuchamy? Oczywiście. The molyak set, No, powiem Ci Krzysztofie, że naprawdę zobacz, ten utwór to jest jeden z najdłuższych, ten, ten, ten ostatni teraz, którego słuchaliśmy. Ale zobacz jak zaskakujący jest Bo zaczyna się mocno rokowo Punk rockowo i do pewnego momentu tak jest A nagle ni stąd ni zawód Wchodzimy w taką muzykę Nie wiem, dabska. Jak, jak ty to widzisz Krzysztofie Tak taką, dubowo było, ja się tak widzę Że tak. rozbujałeś się Tak w zamyśleniu no Zdecydowanie, nie no, mnie nawet. tutaj ponosi tak to pasowało. Rzeczywiście to nie jest typowy punk rock, chociaż w muzyce punkowej czasami no właśnie skręcano w taką stylistykę, którą zaprezentowali nam. Ale umówmy się, Krzysztofie, nie jest to absolutnie muzyka klezmerska w żaden sposób. No nie jest. Nie jest absolutnie. Absolutnie się zgadzam z Tobą. Ale chciałem o jednej rzeczy jeszcze powiedzieć, bo oglądam okładkę i to jest kolejna okładka na dziś, która z kolei też jest fotografią. Co prawda, tak, nie jest czarno-biała. Znaczy jest, ale w odcieniach sepi przygotowana i nie ma już tego ziarna, jak u afrykańskich muzyków Stami Tamikrest ale jest właśnie za to sepia, też popularna. Ja się tak zastanawiam, czy to jest... należałoby się być może tego spodziewać, że to jest jakaś migawka z Tel Avivu. chociaż tego, tego, tego nie wiemy. Co ciekawe i co charakterystyczne i co nam przyprawiło tutaj, sprawiło trochę kłopotu na naszej muzycznej ple, playliście, którą Krzysztof skrupulatnie publikuje również w social mediach naszych i jeżeli będziecie chcieli, to już takie przypomnienie w ogóle sprawdzić sobie, poszukać, Doszukać, doczytać, to po każdym odcinku publikujemy playlistę utworów, które, które graliśmy. No a tutaj takie jakieś dziwne szlaczki, jeszcze w dodatku od prawej do lewej. Tak, tak. Można się zdziwić, jak robimy notacje w naszym arkuszu. Trudno nam się było porozumieć, się... które utwory chcemy zagrać. To jest, wyobraźcie sobie, e, Trudność pewna Ale wiedza. chyba się nie pomyliliśmy, ostatecznie będziecie mieli na playliście dokładnie te, które zaprezentowaliśmy W zasadzie jeszcze jeden utwór nam się zmieści, bo tak patrząc na ten nasz radiowy zegar Widzę, że musimy powiedzieć naszym słuchaczom, że się cieszymy, że byli z nami i że będą z nami za tydzień Oczywiście słuchaczkom również to mówimy, a to były 1157 alternatywne brambory Serdecznie zapraszamy zatem na kolejny odcinek, na kolejną dzielę, a zostawiamy Was teraz z grupą Tabernak. Zobacz, że dwie grupy na literkę T, bo najpierw tam jest teraz Tabernak, ale jesteśmy w Tel Awiwie i ja chciałem tylko Krzysztof jeszcze na koniec powiedzieć, że tych zespołów takich... Jest tam więcej, więc ja myślę, że tu jeszcze poszukamy, bo dla nas jest to też taki kierunek naprawdę dość egzotyczny i myślę, nie wiem, Krzysztofie, czy jesteś w stanie wskazać, czy pamiętasz, albo czy w ogóle alternatywne brambory kiedyś sięgały po tego rodzaju muzykę z tamtych stron. Na pewno graliśmy artystów z Izraela, ale czy o wydźwięku punk rockowym to... To jest kolejny punkt dzisiaj. Raczej to były jakieś nie. takie, jak już to właśnie, takie jakieś brass bandy, bym powiedział. Coś w tą stronę i w stronę muzyki kle klezmerskiej, prawda? A, tym razem pankrok może jeszcze, ale chyba jakiś metal graliśmy kiedyś też. Coś tak mi się kojarzy. A to też warto, by, to nie pamiętam, to warto by było może przypomnieć, może jest jakaś nowa płyta. No dobrze, nie gadamy, tylko gramy i zapraszamy was jak zwykle za tydzień. Trzymajcie się, hej. Cześć.